Philips Lovecraft. Widmo nad Innsmouth. Rozdział czwarty. Nie jestem w stanie opisać, jaki ogarnął mnie nastrój po tym wyczerpującym epizodzie. Szalonym i żałosnym. Groteskowym i strasznym. Sprzedawca ze spożywczego sklepu przygotował mnie na to, a jednak rzeczywistość okazała się zbyt oszołamiająca. Pozostawiła mi zamęt w głowie. Opowieść wydawała mi się dziecinna, a mimo to chorobliwy niepokój i strach Zadoka udzielił się i mnie, łącząc się z wcześniejszą już odrazą do tego miasta jego wyniszczającej wszystko niepojętej tajemnicy. Postanowiłem później zagłębić się w tę opowieść i wyłowić jakieś źródło historycznej alegorii. Teraz jednak chciałem o tym wszystkim zapomnieć. Zrobiło się już strasznie późno. W moim zegarku była 7.15, a autobus do Arkham odjeżdżał z Town Square o 8.00. Starałem się więc myśleć raczej o rzeczach praktycznych i obojętnych, szybko maszerując przez pustą ulicę w stronę hotelu, w którym zostawiłem walizkę i w pobliżu którego był przystanek autobusowy. Choć złocisty blask późnego popołudnia przydawał starym dachom i rozpadającym się kominom uroku mistycznego piękna i spokoju, co chwila rozglądałem się na wszystkie strony. Rad byłem, że się wkrótce wydostanę z tego cuchnącego i strasznego insmów, a jeszcze bardziej byłbym rady, gdybym mógł znaleźć jakiś inny środek lokomocji i nie musiał jechać z tym ponurym kierowcą-sargentem. A jednak nie pospieszyłem się tak, jak zamierzałem, bowiem w cichych zaułkach pełno było różnych ciekawych architektonicznych szczegółów, które... Warto było zobaczyć i wydawało mi się, że bez trudu pokonam dalszą drogę w ciągu pół godziny. Spojrzawszy na plan, jaki miałem przy sobie, zdecydowałem się wracać inną drogą. Wybrałem więc Marsh Street zamiast State Street. Na rogu Fale Street dostrzegłem grupki szepczących coś o ludzi, a kiedy znalazłem się na Town Square, okazało się, że już cały tłum zebrał się przy drzwiach Gilman House. Odniosłem wrażenie, że wszystkie wyłupiaste i nieruchome oczy wpatrują się we mnie, gdy podbierałem w hotelu walizkę. Marzyłem skryć, aby nikt z tych odpychających ludzi nie okazał się moim współpasażerem. Autobus z trzema pasażerami przytlepał się jeszcze przed ósmą, a stojący na chodniku osobnik o złym spojrzeniu zaczął coś szeptać niewyraźnie do kierowcy. Sarżent wyjął worek z pocztą i pliki gazet, po czym wszedł do hotelu. Natomiast pasażerowie, ci sami ludzie, których widziałem rano, już wysiedli w Newburyport. Potoczyli się na chodnik i gardłowym głosem zaczęli rozmawiać z jakimś łuczenką. Przy czym na pewno nie był to język angielski. Siadłem do autobusu i zająłem to samo miejsce, co poprzednio, a wkrótce zjawił się Sargent, mamrosząc coś swoim chrapliwym głosem w sposób szczególnie odrażający. Okazało się, że nie mam szczęścia, Coś się popsuło w silniku, mimo że przybył tak punktualnie z nieby report i nie będzie mógł odbyć podróży do Archam. Nie było możliwości naprawy tego wieczora, nie było też żadnego innego środka lokomocji ani do Archam, ani do nikąd. Sargeant wyraził żal. Niestety muszę przenosować w fotelu. Koszt będzie na pewno niewielki, po prostu nie ma innej rady. Oszołomiony tą nagłą przeszkodą i przerażony myślą, że mam spędzić noc w tym zrujnowanym i nieoświetlonym mieście, Wysiadłem z autobusu i wszedłem ponownie do hotelu, gdzie ponury i dziwnie wyglądający recepcjonista pracujący na nocną zmianę poinformował mnie, że mogę zająć pokój 428 na przedostatnim piętrze. Duży, ale bez bieżącej wody. Opłata wynosi 1 dolar. Choć słyszałem już o tym hotelu w nieby Report, podpisałem się w rejestrze i zapłaciłem dolara. Ponury recepcjonista wziął moją walizkę i poprowadził mnie po trzeszczących schodach na trzecie piętro. Wszystkie korytarze, które mieliśmy, zdawały się całkowicie pozbawione życia. Mój pokój, mroczny, o dwóch oknach, umeblowany raczej prymitywnie, wychodził na posępne podwórko, otoczone niskimi, pustymi domami z cegły. Z okien roztaczał się też widok na zniszczone dachy ciągnące się w kierunku zachodnim, a dalej już na bagienny krajobraz. W końcu korytarza znajdowała się łazienka. Niezbyt przyjemny relikt ze starą marmurową umywalką i cynową wanną, słabą elektroczną żarówką i zbutwiało drewnianą boazerią na ścianach. Było jeszcze widno. Wyszedłem więc na Town Square, żeby zjeść gdzieś obiad, Zewsząd, jak zauważyłem, obserwowali mnie przechodnie o chorobliwym wyglądzie. Sklep spożywczy był już zamknięty, musiałem więc wstąpić do restauracji, od której przedtem stroniłem. Obsługiwał ją pochylony, wąsko głowy mężczyzna o nieruchomych oczach oraz dziewczyna z płaskim nosem i niewiarygodnie dużymi, szorstkimi rękami. Z ulgą stwierdziłem, że jedzenie, jakie tu podawano, przyrządzone było głównie z puszek i torebek. Zjadłem jarzynową zupę z krakersami, po czym wróciłem do mego posępnego pokoju w Gelman House, wziąwszy po drodze z rozklekatanego stojaka przy biurku recepcjonisty wieczorną gazetę i jakieś upstrzone muchami czasopismo. Zapadł zmrok. Zapaliłem więc jedyną słabą żarówkę nad żelaznym łóżkiem i zabrałem się do czytania. Starałem się czymś zająć, bo nie chciałem rozmyślać nad wynaturzonymi osobliwościami tego starego, tajemniczego miasta, będąc w jego obrębie. Szalona opowieść pijanego zadoka nie obiecywała przyjemnych snów. Za wszelką cenę chciałem oddalić od siebie wspomnienie jego dzikich, łzawych oczu. Nie powinienem też zbytnio zastanawiać się na tym, co inspektor z fabryki opowiadał kasjerowi w Nybury, Porto Gilman House – i słyszanych tu nocą odgłosach, ani o tej twarzy przystrojonej tiarą we wrotach krypty mrocznego kościoła. Twarzy, której okropieństwa nie byłem w stanie zrozumieć. Pewnie łatwiej byłoby mi oderwać się od tych niepokojących myśli, gdyby w moim pokoju nie cuchnęło tak strasznie z tę chlizną, która na dodatek mierzała się jeszcze z wszechobecnym rybim smrodem, a wszystko to razem nie pozwalało niestety zapomnieć o śmierci i rozkładzie. Poza tym zaniepokoił mnie brak zasuwy przy drzwiach. Były pewnie ślady, najwyraźniej niedawno została zdjęta. Pewnie się popsuła, jak zresztą większość rzeczy w tym rozlatującym się budynku. Rozejrzałem się nerwowo i odkryłem zasuwę przy szafie, która wydawała mi się tej samej wielkości, co zasuwa odjęta od drzwi. Żeby się choć trochę wyzwolić z niepokoju, jaki mną zawładną, postanowiłem przykręcić tę zasuwę do drzwi za pomocą podręcznego przyrządu spełniającego trzy funkcje, m.in. śrubokrętu, który zawsze nosiłem przy sobie wraz z kluczem na kółku. Zasuwa doskonale pasowała do drzwi. Doznałem więc prawdziwej urgi, że mogę się położyć w zamkniętym pokoju. Nawet nie dlatego, że się czegoś obawiałem, ale po prostu w takim otoczeniu każde zabezpieczenie byłoby mile widziane. Podobne zasuwy znajdowały się też na dwojgu bocznych drzwiach prowadzących do sąsiednich pokoi i te również natychmiast zaryglowałem. Nie rozebrałem się. Postanowiłem bowiem czytać, dopóki nie ogarnie mnie senność i wtedy dopiero się położyć, zjąwszy tylko marynarkę, kołnierzyk i buty. Wyjąłem z walizki latarkę i włożyłem ją do kieszeni spodni, żebym mógł spojrzeć na zegarek, jeżeli w nocy się przebudzą. A jednak wcale nie byłem senny ochłonięty różnymi myślami, stwierdziłem z niepokojem, że bezwiednie czegoś nasłuchuję, czegoś, co napełnia mnie lękiem, a czego nie potrafiłem określić. Opowieść inspektora chyba jednak bardziej podziałała na moją wyobraźnię, niż bym się spodziewał. Znowu usiłowałem czytać, ale bezskutecznie. Po pewnym czasie wydało mi się, że słyszę skrzypienie schodów i kroki na korytarzach i zacząłem się zastanawiać, czy oznacza to, że zajmowane są też następne pokoje. Nie dochodziły mnie jednak żadne inne głosy, natomiast uderzyło mnie, że skrzypienie jest jakoś bardzo ukradkowe. Nie spodobało mi się to, więc postanowiłem wcale się nie kłaść do łóżka. Dziwni ludzie mieszkali w tym mieście, no i podobno coraz to ktoś stąd znikał. Czyżby to była jedna z tych oberży, w których zabija się podróżnych dla zdobycia ich pieniędzy? Na pewno nie robiłem wrażenia człowieka majątnego. A może... Mieszkańcy tego miasta są aż tak wrogo nastawieni do ciekawskich turystów? Czyżby moje jawne zwiedzanie i często spoglądanie na mapę wzbudziło ich niechęć? Uświadomiłem sobie, że muszę być w strasznym napięciu nerwowym, skoro ledwo słyszalne skrzypienie schodów pobudziło mnie aż do takich rozważań, ale mimo to żałowałem, że nie mam przy sobie jakiejś broni. Czując zmęczenie, które nie miało nic wspólnego z sennością, zamknąłem drzwi od korytarza, Wyłączyłem światło i rzuciłem się na twarde, niewygodne łóżko. W marynarce, kołnierzyku, butach, we wszystkim, co miałem na sobie. W ciemności nawet najsłabszy odgłos nocy potęgował się wielokrotnie i ogarnął mnie jeszcze większy niepokój. Żałowałem, że zgasiłem światło, a jednocześnie byłem zbyt zmęczony, żeby podnieść się z łóżka i zapalić. Po dłuższej, przygnębiającej przerwie dobiegło mi skrzypienie schodów, a następnie ciche, wyraźne odgłosy. Zdające się być potwierdzeniem wszystkich moich obaw. Nie miałem już wątpliwości, że ktoś dobierał się do mojej drzwi kluczem. Ostrożnie, ukradkiem dla próby. Przerażenie moje z powodu tak namacalnej grozy było zapewne trochę złagodzone lękiem, jakiemu już wcześniej uległem. Przez cały czas właściwie bez określonej przyczyny zachowywałem czujność, co okazało się korzystne w mojej nowej i naprawdę krytycznej sytuacji bez względu na to, jak się sprawy dalej potoczą. A jednak przejście od przeczucia grozy do jej urzeczywistnienia było niemałym szokiem i spadło na mnie jak grom z nieba. Ani przez chwilę nie przypuszczałem, aby to gmeranie przy moich drzwiach mogło być tylko omyłką. Byłem głęboko przekonany o złych zamiarach intruza i z kamiennym spokojem czekałem na jego następne posunięcie. Wkrótce ustało to ukradkowe docieranie się do moich drzwi. Usłyszałem zaś, że ktoś otwiera wytrychem przyległy pokój od strony północnej. Następnie ten ktoś zaczął próbować zamek u drzwi łączących się z moim pokojem. Następnie ten ktoś zaczął próbować zamek u drzwi łączących się z moim pokojem. Zasuwa jednak dobrze trzymała i po chwili usłyszałem skrzypienie podłogi, kiedy maruder opuszczał pokój. Znowu dobiegło mi zgrzytanie zamka, nie budząc wątpliwości, że tym razem odbywa się w pokoju od południa. Znowu próba otwarcia drzwi łączących się z moim pokojem i skrzypienie podczas wychodzenia. Teraz rozległo się trzeszczenie podłogi w holu i na schodach prowadzących w dół. Zrozumiałem więc, że maruder zniechęcił się po zamykanymi drzwiami i odłożył dalsze poczynania na lepsze lub gorsze czasy, zależnie od tego, co pokaże przyszłość. Gotowość do podjęcia działania dowodzi tylko, że podświadomie czegoś się lękałem i od paru godzin już rozważałem możliwość ucieczki. Od pierwszego momentu czułem, że to niewidoczne dla mnie gmeranie przy drzwiach stanowi niebezpieczeństwo, któremu nie powinienem stawiać czoła, ale uciekać jak najszybciej. Pozostawało mi tylko jedno: wydostać się z tego hotelu natychmiast i to nie frontowymi schodami i nie przez hol. Wstałem cicho z łóżka i zapaliwszy latarkę, chciałem włączyć lampę nad łóżkiem, żeby powrzucać wszystkie swoje rzeczy do walizki. Okazało się jednak, że prąd został włączony. Jakieś tajemnicze, złowieszcze odgłosy przybrały teraz na sile, ale nie mogą się zorientować, co to może być. Kiedy tak stałem, zastanawiając się i wciąż jeszcze trzymając rękę na nieczynnym kontakcie, usłyszałem jakieś skrzypnięcie podłogi o piętro niżej i wydało mi się, że wyraźnie dochodzi mnie echo rozmowy. Po chwili jednak nie byłem już pewien, czy jest to rzeczywiście rozmowa, bo jakieś chropawe, poszczekiwanie i rechotliwe pojedyncze sylaby zupełnie nie przypominały ludzkiej mowy. Wtedy przypomniałem sobie to wszystko, co inspektor słyszał owej nocy w tym zatęchłym i zapowietrzonym budynku. Wsunąwszy do kieszeni latarkę, nałożyłem kapelusz i na palcach podszedłem do okien, aby rozważyć możliwość ucieczki. Mimo wyraźnych zaleceń urzędowych odnośnie bezpieczeństwa po tej stronie hotelu nie było żadnego zejścia na wypadek pożaru. Nie pozostawało mi więc nic innego jak tylko wyskoczyć z drugiego piętra wprost na wybrukowane podwórko. Z prawej i lewej strony przylegały do hotelu jakieś stare budynki z cegły, w których pochyłe dachy zapewniały dogodną możliwość ucieczki. Aby ich dosięgnąć musiałbym się znaleźć o dwa pokoje dalej, w jedną albo w drugą stronę, więc zacząłem intensywnie rozważać swoje możliwości. Nie mogłem wyjść na korytarz, bo natychmiast posłyszano by moje kroki, nim bym zdołał otworzyć drzwi do podanego pokoju. Mogłem więc jedynie sforsować niezbyt solidne drzwi łączące się z moim pokojem i ważyć je ramieniem jak taranem, gdyby zamki i zasuwy stawiały opór. Wydało mi się to możliwe do wykonania, jako że wszystko w tym budynku się rozpadało, ale zdawałem sobie sprawę, że nie zdołem tego zrobić bezszelestnie, Mogłem jedynie liczyć na to, że szybko się z tym uporam i że zdołem dobiec do okna, nim wrogie siły otworzą właściwe drzwi wytrychem. Drzwi na korytarz w moim pokoju zabarykadowałem biurkiem, starając się to robić jak najciszej. Zdawałem sobie sprawę, że moje szanse są niewielkie i byłem właściwie przygotowany na klęskę. Nawet jeśli się przedostanę na dach, nie rozumie, to jeszcze problemu, bo przecież muszą znaleźć się na ziemi i uciec z miasta. Stan opuszczenia i ruinacji przyległych budynków działał oczywiście na moją korzyść, ale także spora ilość świetlików na dachach żyjących ciemnością. Wedle mojej mapy najdogodniejsza droga, którą mógłbym się wydostać z miasta, znajdowała się od południowej strony, bo z tego zerknąłem na drzwi pokoju od południa, ale niestety otwierał się w moją stronę, w związku z czym niełatwo byłoby je sforsować, jako że zasuwa. Była zamknięta jeszcze dodatkowy zamek. Zrezygnowałem więc z tego kierunku i ostrożnie przysunąłem do drzwi łóżko, żeby zablokować ewentualny atak z tej strony. Drzwi do pokoju od północy otwierały się na zewnątrz, i choć były zaryglowane od drugiej strony, wiedziałem, że tędy musi prowadzić moja droga. Jeśli zdołałbym dotrzeć na dachy, na Pain Street i stamtąd spuścić się na ziemię, uciekłbym przez podwórko i przeległe albo znajdujące się po drugiej stronie budynki na Washington albo Bay Street albo też wydostałbym się na Polner Street i stamtąd z chyłkiem na Washington Street. W każdym razie, starałbym się jak najszybciej wydostać się z rejonu Town Square. Wolałbym uniknąć Payne Street ze względu na znajdującą się tam remizę strażacką, która może być czynna przez całą noc. Tak rozmyślając, spojrzałem na plugawe morze rozpadających się dachów oświetlonych teraz księżycem, już w klęsłym popełni. Na prawo przecinała panoramę czarna linia wywozu, w którym płynęła rzeka. Przelegały doń niczym skorupiaki, nieczynne fabryki i stacja kolejowa. Dalej zarzawiałe szyny kolejowe i drogę do Rowley wiodły przez płaskie, bagniste tereny, poznaczone wysypkami bardziej suchej ziemi, porosłej karłowatymi zagajnikami. Po lewej stronie, bliżej mniej, krajobraz był poznaczony strumieniami, a droga do Upswich lśniła biało w blasku księżyca. Z tej strony hotelu nie mogłem jednak dojrzeć drogi prowadzącej na południe, do Arkham, na którą się zdecydowałem. Rozważałem niepewny, kiedy byłoby najlepiej zaatakować drzwi prowadzące w północnym kierunku i w jaki sposób mógłbym to zrobić jak najciszej, kiedy ustały te dziwne odgłosy na niższym piętrze, a rozległo się ciężkie stąpanie po schodach. Przez małe okienko nad drzwiami zamigotało światło, a po chwili dobiegło skrzypienie podłogi na korytarzu. Doszły mi jakieś dźwięki, może to nawet były głosy, po czym rozległo się mocne pukanie do moich drzwi. Przez chwilę wstrzymałem oddech i czekałem. Zdawało się upływać wieczność, a mlący zapach ryb tak się spotęgował, że prawie stał się namacalny. Pukanie powtórzyło się, tym razem dłużej i jeszcze silniejsze. Był już najwyższy czas, aby przystąpić do działania. Najpierw odsunąłem zasuwę drzwi od stoczniego pokoju i przygotowałem się do ataku. Teraz już rozlegało się potężne walenie do mojej drzwi. Miałem więc nadzieję, że hałas, jaki ja robię, zostanie przez nich samych zagłuszony. Zacząłem napierać lewym ramieniem z całych sił, nie czując ani bólu, ani strachu. Drzwi stawiły opór większy niż przewidywałem, ale nie poddałem się. A tymczasem walenie do moich drzwi wejściowych nie ustawało. Nareszcie pokonałem przeszkodę, ale z takim hukiem, że w korytarzu na pewno musieli usłyszeć. Teraz już i oni zaczęli wyważać drzwi, a jednocześnie brzęczały złowieszczo klucze, także i przy drzwiach od korytarza przyległych pokoi. Popędziłem natychmiast i zamknąłem zasuwę od wewnątrz, nim jeszcze zdołali otworzyć zamek. Jednakże usłyszałem już manewrowanie wytrychem w następnym pokoju, z którego miałem wyskoczyć przez okno na dach. Ogarnęła mnie rozpacz, bo znalazłem się w pułapce. Mój strach sięgał już prawie zenitu, nadając jakieś niepojęte znaczenie śladom kurzu widocznym w świetle przebłyskującym przez drzwi, do których ktoś się właśnie dobierał. Prawie że w bezwiednym odruchu, mimo poczucia beznadziejności, ruszyłem do następnych drzwi, by je siłą otworzyć, zakładając, że zewnętrzne drzwi tego trzeciego pokoju, podobnie jak i w poprzednim, są zamknięte, a następnie zamknąć zasuwę od wewnątrz, nim jeszcze ktoś zdoła przekręcić zamek. Szczęście mi dopisało, bo nie tylko, że nie były zamknięte, ale nawet trochę uchylone. W mgnieniu oka znalazłem się przy drzwiach wejściowych do tego pokoju, blokując je ramieniem i kolanem, bo ktoś na nie właśnie napierał. Drzwi się zatrzasnęły, a ja w mig przekręciłem zasuwę, która była w całkiem dobrym stanie. Odetchnąłem z ulgą, a wtedy stwierdziłem, że przestano dobijać się do dwojga sąsiednich drzwi. Natomiast rozległ się łoskot przy wewnętrznych drzwiach zabarkadowanych łóżkiem. A więc gromada moich napastników wtargnęła do pokoju od południa i rozpoczęła atak od wewnątrz. Po chwili wytrych zazgrzytał w następnych drzwiach od strony północnej, co uprzytomniło mi, że niebezpieczeństwo jest już bardzo blisko. Wewnętrzne drzwi do następnego pokoju były otwarte na oścież. Nie miałem jednak czasu na zabezpieczenie drzwi na korytarz. Mogłem jedynie zamknąć wewnętrzne drzwi na zasuwę, a także wewnętrzne drzwi z drugiej strony, jedne zabarykadować łóżkiem, drugie biurkiem, a umywalko zablokować drzwi wejściowe. Musiałem zawierzyć takim prowizorycznym barykadom dostać się przez okno na dach domu przy Payne Street. W tym dramatycznym momencie strach, jaki mnie ogarnął, nie wypłynął z tego, że nagle straciłem siły, by się bronić, ale z tego, że nikt spośród moich napastników nie wydał z siebie jak dotąd ludzkiego głosu. Dochodziło mnie tylko koszmarne dyszenie, kwiczenie i ciche poszczykiwanie w dziwnych odstępach czasu. Przesunąłem meble i pomknąłem w stronę okna, a wtedy usłyszałem bezładną, szaleńczą gonitwę po korytarzach w stronę pokoju na północ ode mnie, co świadczyło o tym, że zrezygnowano z napaści od południa. Moi oponenci najwyraźniej skoncentrowali siły przy słabych wewnętrznych drzwiach otwierających się wprost na mnie, a na zewnątrz księżyc igrał na kalinicy domu znajdującego się poniżej okna. Stwierdziłem, że skok będzie wielce ryzykowny, bo dach jest bardzo spadzisty. Wybrałem okno bliższe południowej strony, planując wyskoczyć na dach, a stamtąd w jakieś najdogodniejsze miejsce. Znalazłszy się już w którymś z tych rozwalających się budynków z cegły, muszę wziąć pod uwagę pościg. Miałem jednak nadzieję, że zanurzę się w jednym z licznych wokół podwórka i ziejących pustką drzwi, i wymknę się na Washington Street, a potem już ucieknę z miasta, kierując się na południe. Nagle rozległ się straszny łoskot u drzwi, który zaczął puszczać w zawiasach. Moi prześladowcy posłużyli się widać jakimś ciężkim przedmiotem do wyważania. Barykada z łóżka jednak nawet nie drgnęła, miałem więc jeszcze jedną szansę, że zdążę wyskoczyć. Z boku okna wisiały na grubym pręcie i mosiężnych kółkach ciężkie aksamitne zasłony. Był też wystający uchwyt do zewnętrznych okiennic. Otworzyła się przede mną możliwość bezpiecznego skoku. Szybko ściągnąłem prędze wszystkim, zaczepiłem dwa kółka z zasłonami na wystającym uchwycie i, sprawdziwszy, że trzymają mój ciężar, wyskoczyłem z okna i spuściłem się po zaimprowizowanej miękkiej drabinie, pozostawiając za sobą na zawsze te zwyrodniałe, widmowe kontury Gilman House. Wylądowałem bezpiecznie na obluzowanych łupkach spadzistego dachu i bez pośliznięcia się dotarłem do czarnego otworu świetlika. Spojrzałem na okno, które pozostawiłem za sobą, ale było w nim jeszcze ciemno. Tylko daleko na północy dostrzegłem pośród rozpadających się kominów złowieszczy odblask światła z budynku porządku Dagona, kościoła baptystów i kongregacjonalistów. Na wspomnienie, którego dreszcz mnie przeszywał, na podwórku było całkiem ciemno, nadarzała się więc szansa ucieczki, zanim powstanie alarm na dużą skalę. Poświeciłem latarką w głąb świetlika, ale nie było tam żadnych schodków. Nie wydawał się jednak zbyt głęboki. Skoczyłem więc do środka na zapaloną podłogę pełną porozrzucanych pudełek i beczek. Było to miejsce upiorne, ale nie poddawałem się już takim nastrojom, tylko ruszyłem z miejsca w stronę schodów, które odkryłem z pomocą latarki. Cyrknąwszy jednocześnie na zegarek, wskazywał godzinę drugą po północy. Schody zatrzeszczały, ale wydały mi się stosunkowo mocne. Pomknąłem na dół, minąwszy pierwsze piętro, które przypominało raczej stodomę. Panowała to kompletna pustka, rozlegało się tylko echo moich kroków. W jednym końcu korytarza na dole dostrzegłem trochę jaśniejszy prostokąt, przez który prowadziło wyjście na Pain Street. Skierowałem się w drugą stronę i znalazłem tam również otwarte drzwi. Po pięciu kamiennych schodkach wybiegłem na wybrukowane podwórko poprzerastane trawą. Księżyc tutaj nie sięgał, ale wyraźnie widziałem przed sobą drogę i nie musiałem posługiwać się latarką. W niektórych oknach Gilman House paliło się słabe światło. Wydawało mi się, że słyszę wewnątrz jakieś bezładne głosy. Posuwając się ostrożnie w stronę Washington Street, dostrzegłem po drodze kilka otwartych drzwi, Wybrałem najbliższe, w nadziei, że zdołałem przejść na drugą stronę. Korytarz spowity był ciemnością. Dotarłem jednak do drugiego końca, ale okazało się, że drzwi wychodzące na ulicę są mocno zaryglowane. Postanowiłem więc spróbować w następnym budynku, ale na chwilę przystanąłem. Z otwartych drzwi Gilman House wynurzył się tłum jakiejś postaci. Z chyboczącymi latarkami i pokrzykujący chrapliwie, ale na pewno nie w języku angielskim. Poruszali się niepewnie, najwyraźniej nie wiedzieli, gdzie mnie szukać. Mimo to skamieniałem z przerażenia. Nie widziałem ich wyraźnie, ale ich człapanie i szuranie było nad wyraz odrażające. Zdołałem jednak zauważyć, że jedna z tych postaci miała na sobie dziwaczne szaty, a na głowie, bez żadnych wątpliwości, wysoką, dobrze mi znaną tiarę. Rozproszyli się po całym dziedzińcu, a mnie ogarnął jeszcze większy strach. A jeżeli nie zdołam się wydostać z tego budynku na ulicę? Odór, Od spotęgowały spotęgował się. Obawiałem się, że zemdleją. Znowu zacząłem wymocywać jakieś wyjście na ulicę i napotkałem drzwi, które otworzyły się do pustego pokoju z zamkniętymi okiennicami. Poświeciłem latarką, stwierdziłem, że zdołem je otworzyć i po chwili wyskoczyłem na zewnątrz, zamknąwszy okiennicy, by zacząć ze sobą ślady. Znajdowałem się teraz na Washington Street. Nie dostrzegłem żywej duszy ani żadnego światła. Zaglądał tu jedynie księżyc. Z kilku stron, ale z pewnej odległości, dochodziły mnie jednak chropawe ogłosy. Kroki jakiś tupot, który w niczym nie przypominał kroków. Nie miałem czasu do stracenia. Wskazówki kompasu prowadziły mnie w kierunku, który obrałem. To też zadowolony byłem, że wyłączono na ulicach światło, jak to się często podczas księżycowych nocy w biedniejszych okręgach wiejskich zdarza. Dochodziły też jakieś odgłosy od południa, ale mimo to nie zrezygnowałem z ucieczki w tym kierunku. Po drodze będzie na pewno niemało wejść do pustych domów, w których znajdę schronienie, jeśli tylko dojrzę ścigających mnie prześladowców. Posuwałem się szybko, bezszelestnie, wzdłuż zrujnowanych domów. Bez kapalusza, po uczężliwej ucieczce nie mogłem przyciągać niczej uwagi. Nawet gdybym przypadkowo, na jakiegoś przechodnia, pewnie by mnie nie zauważył. Na Bay Street się w przepastnym wystybulu, gdyż Pojawiły się przede mną dwie powłożące nogami postacie, ale wkrótce szedłem już dalej, zbliżając się do otwartej przestrzeni, gdzie Elios Street przecinała ukośnie Washington Street na skrzyżowaniu. Choć przedtem nie widziałem tego miejsca, na mojej mapie wyglądało ono groźnie. Księżyc swobodno będzie miał tam swobodny dostęp. Nie było jednak sensu zbaczać z drogi, bo musiałbym okrążyć, narażając się być może na jeszcze większą niewidoczność, a poza tym... To by tylko opóźniło moją ucieczkę. Postanowiłem więc śmiało i otwarcie przekroczyć plac, naśladując powóczysty krok mieszkańców Insmów. w nadziei, że nikogo, a przynajmniej nikogo z spośród moich prześladowców, nie spotkam po drodze. Nie orientowałem się, jak szeroki zakres ma pościg, ani też jaki mu przyświeca cel. Miasto zdawało się być niezwykle ożywione, ale byłem przekonany, że wieść o mojej ucieczce z Gilman House jeszcze się daleko nie rozniosła. Wkrótce muszę się przedostać z Washington Street na jakąś inną ulicę prowadzącą na południe, gdyż tajemnicza gromada z hotelu bez wątpienia posuwa się za mną. Zostawiłem na pewno ślady na zagórzonej podłodze w ostatnim budynku. Odkryło więc, w jaki sposób wydostałem się na tę ulicę. Tak jak się spodziewałem, cały plac zalany był księżycem. Po środku dostrzegłem coś w rodzaju skwerku ogrodzonego żelazną balustradą. Na szczęście nikogo w pobliżu nie było ale od strony Town Square dochodziło mnie dziwne buczenie, czy też warkot. South Street była szeroka i lekko opadała ku morzu, które było stąd widoczne w całej swej rozciągłości. Miałem nadzieję, że nikt mnie nie obserwował, kiedy przechodziłem w pełnym blasku Księżyca. Posuwałem się bez przeszkód, nie słuchać było, aby ktoś mnie szpiegował. Rozejrzałem się bezwiednie, zwolniłem kroku na chwilę i zerknąłem w stronę morza, które rozświetlone Księżycem wyglądało wspaniale. W dali, za falochronem, rysowała się niezbyt wyraźnie ciemna linia diabelskiej rafy, która mimo woli przypominała mi straszne opowieści, jakie tu usłyszałem. Opowieści, w których ta postrzępiona skała stanowiła prawdziwe wrota do królestwa niepojętej grozy i nienormalnych zjawisk. Nagle, zupełnie niespodziewanie, dostrzegłem na rafie migotanie światła. Nie myliłem się. Nie było to złudzenie. Ogarnął mnie lęk, niepohamowany i straszny. Wszystkie muskuły naprężyły się do ucieczki. Powstrzymała mnie tylko podświadoma ostrożność i prawie że hipnotyczne zafascynowanie. Co gorsza, rozbłysło też światło z wyniosłej kopuły Gilman House, skierowane na północny wschód, cała seria analogicznych błysków, o innej częstotliwości, które mogły być tylko sygnałami porozumiewawczymi. Znowu zdając sobie sprawę, jak bardzo jestem tutaj na widoku. Ruszyłem więc szybszym krokiem, pozorując w powłóczenie nogami, ale nie spuszczając oka z tej diabelskiej, złowieszczej rafy, dopóki mogłem ją widzieć. Nie miałem pojęcia, co to wszystko oznacza, chyba że miało związek z dziwnymi obrzędami odbywającymi się na rafie albo też z jakimś statkiem, który tam przycymował i z którego wyszła grupa ludzi. Skręciłem w lewo, obok zapuszczonego trawnika, wciąż jednak... Zerkałem w stronę oceanu, lśniącego w letniej świacie księżyca i obserwowałem tajemnicze błyski niezrozumiałych dla mnie świateł ostrzegawczych. Wtedy to właśnie zawodnęło mną chyba największe przerażenie. Przestałem nad sobą panować i popędziłem jak oszalały na południe obok ziejących czernią drzwi i okien, spoglądających jak rybie oczy na tej pustynnej, koszmarnej ulicy. Kiedy spojrzałem uważnie, okazało się, że morze pomiędzy Rafą i brzegiem bynajmniej nie jest puste. Wypełniał je gęsty rój jakichś postaci płynących w stronę miasta. Mimo dużej odległości, bądź co bądź zaledwie przelotnego spojrzenia, zauważyłem, że poskakujące głowy i uderzające w wodę ramiona są mi dziwnie obce, o wynaturzonych kształtach, które nie potrafiłbym określić ani z całą świadomością do niczego zakwalifikować. Zwolniłem szaleńczy pęd, nim jeszcze znalazłem się przed jakimś budynkiem, ponieważ od lewej strony usłyszałem larum zorganizowanego pościgu. Na Federal Street rozległy się kroki, jakieś gardłowe głosy. Dochodził też warkot motoru. W jednej chwili mój plan uległ całkowitej zmianie, bo jeżeli droga na południe została zablokowana, to muszę znaleźć jakiś inny sposób ucieczki z incmów. Wsunąłem się w jakieś otwarte drzwi, zadowolony, że minąłem oświetloną księżycem otwartą przestrzeń zanim moi przyśladowcy nadciągnęli równoległą ulicę. Kolejne spostrzeżenie było mniej pocieszające. Pościg odbywał się następną ulicą. Co prawda nie podążali za mną bezpośrednio, jak dotąd mnie nie dostrzegli, ale zastosowali konsekwentny plan odcięcia mi drogi. Mogło to oznaczać, że na wszystkich drogach wyjściowych z miasta rozstawili patrole. Nie wiedzieli bowiem, którą wybiorę. Wobec tego muszę uciekać z dala od wszystkich dróg, ale jak to zrobić, skoro cały okoliczny teren to bagna poprzecinane licznymi rzekami? Zmąciło mi się w głowie zarówno od poczucia beznadziejności, jak i nagłego spotęgowania przepływu rybiego smrodu. Przypomniałem sobie o nieczynnej linii kolejowej do Rowley, która miała mocne podkłady i zarośnięta była trawą, a prowadziła na północny zachód od zdewastowanych stacji nad brzegiem wąwozu, w którym płynęła rzeka. Istniała możliwość, że nie uwzględniają jej w swoim planie pościgu, gdyż opustoszały zarastane dziką różą teren i było najmniej prawdopodobne, aby go wybrał uciekinier. Wyraźnie widziałem ten teren z okna hotelu i orientowałem się, gdzie się znajduję. Znaczna część linii kolejowej była niestety widoczna z drogi prowadzącej do Rauli, a także z wyżej położonych miejsc w samym mieście, ale mogę przecież skryć się wśród zarośli i ciągając się wydostać z tego miasta. W każdym bądź razie była to dla mnie jedyna szansa ucieczki. Nie pozostawało mi nic innego, jak przystąpić do działania natychmiast. W głębi korytarza, w którym znalazłem schronienie, raz jeszcze przyjrzałem się mapie przy świetle latarki. Najpierw należało się przedostać do stacji kolejowej, co było nie lada problemem. Uznałem, że najbezpieczniej będzie pójść na Babson Street, potem na zachód do Lafayette, dalej już drogą okrężną, a nie przecinać placu, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Potem z kolei trzeba będzie skierować się na północ i na zachód, krętą drogą przez ulicę Lafayette, Bates, Adams Bank. Przy czym ta ostatnia ciągnęła się wzdłuż brzegu rzeki i tak może zdołam dotrzeć do nieczynnej prawie już w całkowitej ruinie stacji, którą widziałem z okna. Wybrałem prostą drogę do Babson Street, ponieważ nie miałem ochoty przemierzać otwartej przestrzeni, ani też kierować się na zachód ulicą tak szeroką jak South Street. Rozjeżdżałem się jeszcze raz uważnie, przeszedłem na prawą stronę, aby dostać się do Babson Street przez nikogo niezauważony. Na Federal Street wciąż było gwarno, a kiedy się obejrzałem, wydało mi się, że błysnęło światło tuż koło budynku, przez który się przedostałem. Chcąc jak najszybciej wydostać się z Washington Street, ruszyłem biegiem w nadziei, że nikt mnie tu nie dostrzeże. Na następnym rogu Babson Street Ku memu przerażeniu zobaczyłem, że jeden z domów jest zamieszkany, o czym świadczyły zasłony w oknach, ale w żadnym nie palił się światło. Udało mi się więc przejść obok spokojnie. Na Babson Street, krzyżącej się z Federal Street, przyśladowcy mogli mnie łatwo zauważyć. Posuwając się więc tuż przy samym murze pochylonych i nierówno stojących budynków, dwukrotnie zatrzymując się w pustych drzwiach, gdy wydało mi się, że hałas się wzmaga. Przede mną znowu otwierała się wolna przestrzeń, oświetlona księżycem, ale nie musiałem jej przemierzać. Kiedy zatrzymałem się po raz drugi, zauważyłem, że odgłosy tym razem dochodzą z innego kierunku i mknący przez otwartą przestrzeń motocykl, wprost ku Elio Street, krzyżującej się z Babson i Lafayette. Kiedy tak patrzyłem, dławiąc się nagłym i silnym powietrzem rybiego smrodu, zobaczyłem gromadę dzikich, skulonych postaci – zmierzających wielkimi susami i powłóczącym krokiem w tym samym kierunku. Była to więc grupa, mająca pełnić straż przy drodze do Ipswich, będącej przedłużeniem Elliot Street. Dwie postacie miały na sobie luźne szaty, a na głowach diademy lśniące w poświacie księżyca. Chód tych postaci był tak dziwny, że aż dziwny dreszcz mnie przeszedł. Miałem nad wrażenie, że nie idą, a podskakują. Ruszyłem dalej dopiero wtedy, gdy cała ta gromada zniknęła mi z pola widzenia. Skręciłem w Lafayette i minąłem szybko Elliot Street, bacząc, czy jacyś spóźnieni prześladowcy nie zmierzają w tym kierunku. Od strony Town Square dochodziły rochoczące i gwarne głosy, ale na nikogo się nie natknąłem. Najbardziej się obawiałem przejścia przez szeroką i oświetlaną księżycę South Street z widokiem na morze. Musiałem jednak poddać się ciężkiej próbie, Tutaj mogli mnie łatwo wyśledzić nawet ci, którzy pilnowali Elliot Street. Też mogli mnie tu wypatrzeć. Postanowiłem zwolnić tempo i przejść, powłócząc nogami jak tu tubylcy. Kiedy znowu roztoczył się przede mną widok na morze, tym razem z prawej strony, postanowiłem nie patrzeć w tym kierunku, ale nie mogłem się powstrzymać i zerknąłem w bok, nie zapominając o powłóczeniu nogami. Niestety, nie zobaczyłem statku, a łudziłem się, że przypłynął. Zauważyłem natomiast małą łódź wiosłową płynącą do opuszczonej przystani, zapełnioną czymś przykrytym prezentem. Wyślarze, choć z daleka niezbyt dokładnie widoczni, wyglądali jednak odrażająco. Dostrzegłem też paru pływaków na dalekiej czarnej rafie. Świeciło się teraz słabe, ale jednostajne światełko, już niemigające ostrzegawczo o dość dziwnym kolorze, które nie potrafiłbym określić. Ponad spadzistymi dachami na prawo ode mnie jarzyła się wysoka kopuła Gilman House, poza tym jednak panowała kompletna ciemność. Zapach ryb, złagodzony na moment łaskawą bryzą, znowu uderzył mnie w nozdrza z całą siłą. Nim zdążyłem przejść ulicę, usłyszałem gwar na Washington Street od strony północnej. Dotarli właśnie do otwartej przestrzeni, skąd ujrzałem niepokojący obraz morza rozjażonego księżycem. Znajdowali się już całkiem blisko, widok ich zwierzęco wynaturzonych twarzy i pochylonych postaci posuwających się jakimś nieludzkim krokiem, a przypominających gromadę psów, zupełnie mnie przeraził. Jeden z nich poruszał się zupełnie jak małpa, dotykając długimi rękoma ziemi. Jakiś inny w luźnych szatach i z tiarą na głowie zdawał się posuwać skokami. To właśnie tę gromadę widziałem wtedy na podwórzu Gilman House. Byli najbliżsi mego tropu bo niektórzy patrzyli w moją stronę, co mnie napełniło strasznym lękiem. Jeszcze bardziej więc zacząłem udawać to ich powłóczenie nogami. Do dziś nie wiem, czy rzeczywiście mnie wtedy ostrzegli. Jeżeli tak było, to moja strategia ich zmyliła, bo nie zmienili swojego kursu, tylko posuwali się dalej. Rechotliwie bełkocąc, a tak obrzydliwie, że nie mogłem się w tym rozeznać. Znalazłem się znów w mroku. Zacząłem biec truchtem obok pochylonych domów spoglądających pustymi oknami w ciemną noc. Przeszedłem na drugą stronę ulicy, skręciłem na najbliższym rogu w Bay Street, kryjąc się w cieniu budynków od południowej strony. Minąłem dwa domy, w których znać było ślady życia. W jednym paliło się nawet światło w górnych oknach, ale nie natknąłem się na żadną przeszkodę. Kiedy skręciłem na Adams Street, poczułem się trochę bezpieczniej, ale wkrótce zamarłem, bo tuż przede mną wytoczył się z drzwi jakiś człowiek. Zbyt był jednak pijany, aby mógł stanowić dla mnie zagrożenie. I tak dotarłem bezpiecznie do magazynów składowych na Bank Street, będących w zupełnej ruinie. Na tej wymarłej ulicy ciągnącej się wzdłuż rzeki wszystko wydawało się zastygłe, a szum wodospadów zagłuszał moje kroki. Do stacji musiałem przebiec jeszcze kawałek drogi, zaś mury wielkich magazynów wyglądały straszniej niż mieszkalne domy. Nareszcie ujrzałem przed sobą starą stację z arkadami, a właściwie jej nędzne resztki i ruszyłem prosto w kierunku szyn zaczynających się na drugim jej końcu. Były zardzewiały, choć jeszcze w niezłym stanie. Podkłady przegniły, ale nie wszystkie. Po takiej drodze ogromnie trudno było poruszać się swobodnie, a tym bardziej biec, ale jakoś sobie radziłem. Przez pewien czas szyny prowadziły przez długi, kryty most nad zawrotnej głębokości przepaścią, Moje dalsze kroki uzależnione były od stanu mostu. Jeżeli okaże się to możliwe, przejdę po nim, a jeśli będzie w bardzo złym stanie, muszę podjąć ryzyko dalszej wędrówki ulicą i przedostać się przez najbliższy nieuszkodzony most przy autostradzie. Ten ogromny stary most, długi jak stodoła, jaśniał widmowo w blasku księżyca. I stwierdziłem, że parę kroków dalej podkłady są całkiem solidne. Wszedłem, przyświecając sobie latarką, i omal nie zwaliła mnie z nóg chmara nietoperzy, która zerwała się z głośnym trzepotem. W połowie drogi znajdowała się groźna wyrwa między podkładami, na widok której zawahałem się, czy zdołam ją pokonać. Jednakże zaryzykowałem, wykonając desperacki skok, który na szczęście się udał. Z radością powitałem księżyc, kiedy wreszcie wydostałem się z tego makabrycznego tunelu. Stare szyny przecinały River Street na przejeździe kolejowym i natychmiast skręcały w pole, na którym już coraz słabiej czuło się ten nieznośny zapach ryb. Gęste poszycie chwastów i dzikiej róży kryło mnie całkowicie, ale ubranie miałem w strzępach. Rad jednak byłem, że się tutaj znalazłem, bo w razie pogodni miałem tu dobre schronienie. Byłem świadom, że większa część trasy, którą przemierzałem, musiała być widoczna z drogi prowadzącej do Rowley. Wkrótce... Pojawiły się bagna, a przez nie wiodła jedna tylko ścieżka na niskim trawiastym nasypie, ale zarośla nie były tu już tak gęste. Natknąłem się teraz na coś w rodzaju wyspy. Trochę wyżej położonej, kruszyny przecinały w płytkim, otwartym wykopie zarośniętym krzakami i jeżynami. Bardzo się ucieszyłem, że przynajmniej tutaj mogę się skryć, bo wedle tego, co widziałem z okna hotelu, w tym miejscu szosa do Rowley biegła bardzo blisko. Na końcu wykopu szyny przecinały ścieżkę i zbaczały na bezpieczną odległość. Tymczasem jednak musiałem zachować daleko idącą ostrożność. Byłem pewien, że jak do tej pory szyny kolejowe nie zostały objęte patrolem. Nim zanurzyłem się w wykop kolejowy, obejrzałem się za siebie, ale nie dostrzegłem moich prześladowców. Stare wieżyce i dachy insmów wspaniale i nieziemsko lśniły w magicznym, żółtym świetle księżyca, i mimo woli pomyślałem, jak pięknie musiały wyglądać w dawnych dniach, nim miasto zostało okryte mrokiem tajemnicy. Ale kiedy spojrzałem w głąb lądu, uwagę moją przykło coś, co mnie zaniepokoiło i przez chwilę zastygłem w bezruchu. Zobaczyłem, a może tylko tak mi się zdawało, jakby jakieś dziwne falowanie daleko na południu. Doszedłem do wniosku, że na poziomie drogi do Ipswich wyłania się z miasta jakaś ogromna horda że była duża, nie mogłem więc nic dojrzeć dokładnie, ale nie podobał mi się wygląd tej poruszającej się kolumny. Był to ruch zanadto rozfalowany, a odblask był zbyt jaskrawy w promieniach zachodzącego księżyca. Odniosłem wrażenie, że słyszałem też jakieś odgłosy, mimo że wiatr wiał w przeciwnym kierunku. Odgłosy zwierzęcego, skrobania i wrzasków, jeszcze gorszych niż te, które niedawno słyszałem. Przez głowę przemknęły mi na domysły, niezbyt przyjemne. Mimo woli pomyślałem o tych najprzeróżniejszych typach ludzkich w insmów, ukrytych podobno w rozpadających się już starych kanałach przy nadbrzeżu. Pomyślałem też o grupie pływaków, których dostrzegłem na morzu. Szacując tę gromadę, widoczną z daleka, jak również wszystkie te, które pokrywały teraz okoliczne drogi, doszedłem do wniosku, że liczba ścigających mnie jest o wiele za duża, jak na takie wyludnione miasto. Skąd wzięły się te wielkie tłumy? Czyżby stare, niezaplombowane kanały zapełnione były pokrętnym, nie, przynależącym do żadnej kategorii przez nikogo nie podejrzewanym życiem? A może rzeczywiście jakiś niewidzialny statek przywiózł cały legion nieznanych przybyszów na tę piekielną rafę? Kim są wobec tego? Dlaczego się tu nie znaleźli? Jeżeli taka kolumna obcych przybyszów grasowała na drodze do Usuż, to czy patrole na innych drogach też zostały wzmocnione? Wszedłem w zarośla wykopu kolejowego i posuwałem się powolnym krokiem, gdy nagle znowu spowił mnie ciężki, odrażający zapach ryb. Czyżby wiatr zmienił kierunek na wschodni, więc wprost od morza w stronę miasta? Pewnie tak, bo teraz usłyszałem jakieś gardłowe pomruki z tamtej właśnie strony, dodając zupełnie cichej. Dochodziły mnie jeszcze inne odgłosy, coś w rodzaju zbiorowego trzepotania i tupotu, które pobudzały wyobraźnię do granic wytrzymałości. Nie mogłem się pozbyć jakichś pozbawionych logiki myśli na temat tej nieprzytomnie falującej kolumny na drodze do Ipswich. Po chwili smród i gwar nasiliły się jeszcze bardziej, więc zatrzymałem się drżąc na całym ciele. Rad, że mam kryjówkę w wykopie. Przypomniałem sobie, że właśnie tutaj droga do Rowley podchodzi bardzo blisko do starej linii kolejowej, tuż przed skrzyżowaniem i zakrętem na zachód. Coś się poruszyło wzdłuż tej drogi? Położyłem się więc płasko, aż przejdzie i zniknie. Wdzięczny byłem niebiosom, że te kreatury nie mają ze sobą psów do tropienia. Pewnie zresztą byłoby to niemożliwe na terenie tak cuchnącym rybami. Przysupnąwszy pośród krzaków na piaszczystym dole, czułem się raczej bezpieczny, choć wiedziałem, że moi prześladowcy będą przechodzić naprzeciwko mnie w odległości nie większej niż 50 metrów. Mogę ich zobaczyć, ale oni mnie nie zauważyli, chyba że... Przez jakiś niefortunny przypadek. A jednak wzdrygnąłem się przed ich widokiem. Widziałem przed sobą z bliska oświetlony księżycem teren, przez który mieli przechodzić i pomyślałem, że to miejsce może ulec bezpowrotnemu skażeniu. Są to być może najbardziej zwyrodniałe istoty miasta więc mów, których lepiej byłoby nie zachować w pamięci. Smród stał się nie do zniesienia, hałas był nieprzerwanym harmiderem rechotu, ujadania i poszczykiwania, co wziąwszy razem bynajmniej nie przypominało ludzkiej mowy. Czyżby to rzeczywiście były głosy ścigających mnie prześladowców? A może jednak mają ze sobą psy? Nie udało mi się zauważyć żadnych zwierząt węzmów. Czepot i szuranie niemal mnie ogłuszały. Uznałem, że chyba nie zdołem spojrzeć na te zdegenerowane stwory. Postanowiłem przez cały czas trzymać oczy zamknięte, dopóki wszystkie te głosy nie oddalały się na zachód. Hordaj znajdowała się już w pobliżu. Powietrze przesycone było ich ostrym warczeniem, a ziemia aż się trzęsła od kroków, stawianych w niespotykanym rytmie. Dech mi prawie zaparło i całą siłą woli nie otwierałem oczu. Nawet teraz nie mogę powiedzieć, czy to, co nastąpiło, było straszną rzeczywistością, czy też koszmarną halucynacją. Późniejsza działalność rządu na skutek moich pełnych przerażenia próśb potwierdza straszną prawdę. Ale czyż Halucynacja nie może się zdarzyć pod wpływem hipnotycznego czaru, jaki rzuca to stare widmowe miasto. Miejsca takie mają dziwne właściwości, a spuścizna obłokańczej legendy może działać na wyobraźnię nie tylko jednego człowieka, zwłaszcza pośród wymarłych, cuchących ulic, butwiałych dachów i kruszących się wieżyc. Czyż nie jest to możliwe, że źródło obecnego, a tak zaraźliwego szaleństwa czai się w głębiach tego widma, jakie roztacza się nad intmów? Któż może być pewien rzeczywistości po wysłuchaniu opowieści starego zadoka Alena? Funkcjonariusze rządowi nie znaleźli biednego zadoka, ani nawet żadnego po nim śladu. Gdzie kończy się szaleństwo zaczyna rzeczywistość? Czyż nie jest możliwe, że nawet ten mój ostatni strach i wizje były po prostu złudzeniem? Muszę jednak opowiedzieć, co widziałem, jak mi się zdaje owej nocy w blasku szyderczego księżyca na drodze do Rauli, tuż na wprost siebie, kiedy leżałem pośród krzaków dzikiej róży w pustym wykopie kolejowym. Oczywiście nie dotrzymałem postanowienia, że nie otworzę oczu. Z góry było to skazane na niepowodzenie, bo kto by leżał z zamkniętymi oczami, kiedy cały legion pochylonych ujadających stworów nieznanego pochodzenia przesuwał się z rozgłośnym trzepotem zaledwie, w odległości 50 metrów. Wydawało mi się, że jestem przygotowany na najgorsze i rzeczywiście powinienem być zważywszy na to, co już przedtem widziałem. Inni moi prześladowcy byli niesamowicie wynaturzeni. Nie powinienem więc mieć oporów, aby zobaczyć również i te postacie, w których nie było nawet śladu normalności. Nie otworzyłem jednak oczu, dopóki nie rozległ się ochrypły jazgot na wprost mnie. Zdałem sobie sprawę, że Długi sznur tych stworów musi być widoczny w miejscu, gdzie zbocze wykopu łączy się z drogą przecinającą trakt. Wtedy już nie potrafię się oprzeć pokusie, bez względu na to, jaką potworność objawi mi łypiący porządliwym okiem księżyc. Był to koniec. Koniec wszystkiego, co pozostało mi w życiu na tej ziemi. Koniec spokoju i wiary w integralność przyrody z ludzkim umysłem. Wszystko, co mogę sobie wyobrazić, nawet to, co zawdzięczam obłąkańczej opowieści za Doka. W sensie dosłownym nie dałoby się porównać z tą demoniczną, bluźnierczą wprost rzeczywistością, jaką ujrzałem, czy też wydawało mi się, że ujrzałem. Na razie tylko o tym wspominam, później muszę opisać już bez osłonek. Możliwe to, aby nasza planeta spłodziła coś takiego i aby ludzkie oko naprawdę oglądało to, co dotychczas znane było tylko rozgorączkowanej fantazji, nie mającej znaczenia legendzie. A jednak widziałem ich ciągnących niezliczonym strumieniem wśród trzepotu, podskoków, rachotania i beczenia przy widmowym księżycu w groteskowej, złośliwej sy. A jednak widziałem ich ciągnących niezliczonym strumieniem wśród trzepotu, podskoków, Rechotania i beczenia przy widmowym księżycu w grotyskowej, złośliwej sarabandzie niesamowitej nocnej mary. Niektórzy mieli po głowie. Niektórzy mieli na głowie wysokie tiary z tego nieznanego biało-złotego metalu, inni jakieś dziwne szaty, a jeden, idący na czele, ubrany był w niesamowity czarny płaszcz i spodnie w paski, miał też filcowy kapelusz, zatknięty na czymś, co pozbawione było kształtu, a co miało być głową. Dominował wśród nich kolor szarozielony, choć brzuchy mieli białe, ich ciała były lśniące i ślizgłe. Na grzbietach mieli łuski. Nie wydaje się, aby mogli mieć cokolwiek wspólnego z antropologią, zaś ich głowy przypominały ryby. Mieli też wielkie, wyłpiaste oczy, wiecznie otwarte. Po bokach szyi widniały ruchome skrzela, a ich długie szpony połączone były błoną pławną. Podskakiwali nieregularnie, czasem na dwóch kończynach, czasem na czterech. Zadowolony byłem, że nie mają ich więcej. Ich rechot i ujadanie mające spełnić rolę artykułowanej mowy robiły o wiele gorsze wrażenie aniżeli pozbawione wyrazu twarze. Choć były to straszliwe potwory, nie wydawały mi się obce. Zbyt dobrze wiedziałem czym są, bo... Czyż pamięć o tej złowieszczej tiarze w Newburyport nie była jeszcze świeża? Kiedy zobaczyłem te bluźniecze żaboryby, ohydnie ukształtowane, żywe i straszne, zrozumiałem, co tym przygarbiony stiaru na głowie kapłan w mrocznej krypcie kościoła, mi przypominał. Ich liczebność była nieodgadniona. Wydawało mi się, że są ich całe tabuny, bo przecież moje przelotne spojrzenie mogło objąć tylko niewielką ich cząstkę. Po chwili wszystko zniknęło mi z oczu, bo na szczęście... Zemdlałem po raz pierwszy w życiu. Tłumaczenie Ryszarda Grzybowska czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindzner.